Witam w spotkaniu Młodych Bulwersantów. Odcinek pierwszy. Odcinek audycja pierwsza. Tak. W naszych spotkaniach właściwie będziemy poruszać tematy ogólne. Bardzo ogólne. Yy, uogólnione do polityki. No nie do końca. Ogólnie będą to. Będzie to przegląd prasy postępowej tak. Typu polityka. Mam tutaj właśnie na biurku najnowszy numer polityki między 19 a 25. O, e, no, tak? E, mamy listopad, październik? Mamy teraz październik jeszcze, niedługo. A, to w takim razie października. E, oraz numer wprostu, na którym widzimy drzemiących słodko czterech biskupów. Tak. E, no właśnie, a ja mam tej agorę, to tak na, na marginesie, ale mów dalej. Takim wielkim napisem, czerwonym zresztą. Nie dziwi nas w tej gazecie, prawda, że czerwone. E, pobudka, palikot ostatnią szansą polskiego kościoła, ojej. O, to musi być ostre. Troszczą się o polski kościół. Mm. Z, z, zwłaszcza palikot. Tak. Palikot się bardzo troszczy o polski kościół, tak samo jak... Ostatnio się bardzo polski kościół zaczęło troszczyć. Nie wiem czy tak coś gdzieś kiedyś słyszałem. SLD Nie, sorry. Właśnie na odwrót. Przestało się troszczyć o polski kościół. Idzie za. Hmm. idzie za nowoczesnym lewactwem europejskim. Przestało się troszczyć. Zapewne się bardzo troszczyło. No tak, no kiedyś to chyba. Kiedyś to nawet za czasów Kłaśniewskiego to chyba nawet było. Dosyć mocne. Tak, zwłaszcza jak kiwał się na grobach. z <głos> filipiński, tak, dopadł go w także Tak, że mało go znów nie zwalił. No, ale no, wiesz, no, ale no. zaprawiony prezydent, zaprawiony prezydent nie padł. Prezydent. Nie padł. W, po, w nie. Polsce prezydenci tacy muszą być. Tak. Żeby później w razie czego i po drabinie uciec Sejmu. Tak. <głos> tak. Właśnie patrzę na we wproście tak tutaj jest jeden kawałek, na skróty tytuł kaźń dyktatora mamy tutaj życie Muamara Kadefiego przedstawione od, od kiedy przejął władzę do śmierci. Tutaj mam bardzo taką, że tak się wyrażę populistyczną. Nowocześnie focię, na której to. Radość po, nie, Radość po śmierci... nie, Radość to jest kolejne zdjęcie. Zwłoki Kaddafiego w Bitracie, 20 października 2011. I mamy przedstawione zwłoki Mu'amara Kaddafiego, nad którymi pełno jakichś nowych talibów robi zdjęcia. Mm. Tak. Tyle, tyle mu tych zdję zdjęć narobili, że widziałem tylko jedno. Tam jest więcej? A, a tak, tutaj co najmniej z 10 tysięcy tłoczy dookoła. Ale zdjęć! Yy, no, każdy robi zdjęcie, więc de facto powinien... Yy... O, bardzo ciekawe, że ostat... Może nie wiedziałeś, ale ostatnimi czasy wcale nie wybory były najgorętszym tematem, ale temat Ewy Kopapacz. Właściwie to tak, jak ona ma na imię? Ewelina? Nie wiem. Ja. Też nie wiem. Nie wiem, w każdym razie f -ka, tak, tutaj jest we wprosie nie płaczewka. Nie wiem, nie czytałem niestety, a może i na szczęście. Jeszcze. Tutaj mamy w ogóle w, w polityce, jeżeli by ktoś nie widział, pisze sama śmietanka, prawda, prawicy Rzeczpospolitej, tak, czy raczej osób bardzo apolitycznych, bardzo obiektywnych, jak na przykład Janina Paradows Paradowska, to tam jeszcze nam pisze. No, znajduje się tutaj również wywiad, to właśnie, żebym się nie pomylił. We wproście, czy w polityce. Hmm, chwila. We wproście, mamy wywiad jakiegoś tutaj. Hmm. No i znajdę, powiedz coś ciekawego. Ja, tak sobie teraz patrzę na te zdjęcia martwego Kaddafiego. No i to ładniej się uśmiecha? <grym> pięknie po prostu, pięknie. Tylko czemu on na każdym zdjęciu wygląda inaczej? Wiesz, bo to każde zdjęcie inna charakteryzacja. dyktator było, nie było nawet ma, mark... musi jakoś wyglądać. No tak, ale... czemu na jednym zdjęciu jest blady jak no, trup, a na drugim jest czerwony jak... świnia, a na trzecim jest zupełnie... Daj. Inny, no to, ma brodę, a na... Kto zdjęcia robi, to się zarumienił chłopak. <laughs> ale no... <laughs> ale no, jak to możliwe, że... On na jednym zdjęciu nie ma brody, a na drugim ma? Zgryzany mu wyrosło. A, już mam. Oto pan tutaj... Bardzo młody, gniewny... Tak. Pan najstu? Pyta znaną działaczkę, hmm, jakby to powiedzieć, znaną działaczkę oczywiście bardzo obiektywną polskiej kultur kulturotwórczości, polskiego gazeciarstwa, ja bym powiedział raczej, Kazimierą Szczukę. Dzięki chciwości księży mamy szansę na świeckie państwo, mówi Kazimiera Szczuka a dzięki ludziom Pani Kota na mówienie o tym bez lęku, winy i wstępu mm -hmm. i mamy Panią Kazimierę Szczukę, bardzo przemiłą kobietę z wyglądu z kotkiem, uśmiechającą się urzekająco na tle jakże tego starego, w ogóle zacofanego czy raczej symbolu tego starego zacofanego, obleśnego kościoła Chrystusa trzymającego również podobnego kotka Hmm. Ach! Nie ma Myśle... tak. Dobra dawka lewactwo. Tak, więc to myślę, że to zdjęcie jest kompromitujące dla pani Kazimierzy, Skoro na takim tle robi sobie zdjęcia, to niedobrze był. Że... No bardzo niedobrze. O! Przecież ten Chrystus był po prostu. On był taki chciwy. I on tak bardzo. Po prostu, no, nie wiem, jak to nawet ująć. Tak mnie to bulwersuje. Hmm, tak spąd, On przecież powiedział nawet w jednym ustępie tej swojej zakazanej księgi, że on nie przyszedł przynieść ludziom pokoju. On przyszedł przynieść ludziom wojnę. I brat zostanie przeciwko bratu. To jest... Hmm, to jest niedobre. Myślę, że powinno się go zamknąć gdzieś. Albo te księgi najlepiej zamknąć i nie pokazywać ludziom, bo jeszcze im głupoty do głowy przejdą po takim czymś. No właśnie. O! Tak, to jest piękne. Znalazłem w, w prościeowym już... O Jezu, jak się zmieniła ta gazeta? Ciekawe. E, no ale tak, Tomasz Lisie jest redaktorem, to... to dużo tłumaczy. Jest, mamy tutaj Wojna Karnawału z Postem Świat laicyzacja po hiszpańsku. Przez lata mówiono, że Polska jest jak Hiszpania, bo udały się niemal bezszelestną we transformacje. Teraz może się okazać, że Polska będzie jak Hiszpania ze sprawą przyspieszonej laicyzacji. Mm. I mamy tutaj takie porządne zdjęcie na pół, tego, na pół dwóch stron, yy, pokazujące dwóch facetów całujących się na tle przejeżdżającego papieża Benedykta XVI, hiszpańskich flag z ludzi. I mamy para grejów całuje się podczas przejazdu papieża Benedykta XVI na placu Sibele w Madrycie, 17 sierpnia 2011. Hmm, w ogóle bardzo ciekawy jestem, bardzo ciekawy jest ten temat, yy, prawda, tutaj wielkich wystąpień przeciwko papieżowi w Hiszpanii, w czasie jego pobytu w Hiszpanii, pod tym kątem, że byłem na dniach Światowych Dniach Młodzieży i przykro mi, ale będąc przez cały tydzień w Madrycie, a przez dwa tygodnie w Hiszpanii, nie spotkałem nawet jednego, słownie jednego, przeciwnika papieża, czy geja, czy, pro, czy nie wiem, kogo tam jeszcze mogłem spotkać, transwestytę, czy, nie wiem, czarnego geja, transwestytę... Tego Żyda, tak. By o, właśnie, żyda. Byłeś nie po tej stronie barykady widocznie. No, ale z drugiej strony to by było trochę dziwne, takie trochę samodestruktywne działanie, jeżeli by wyszło takich dwóch czy trzech z, tych, z tego mnóstwa paradujących przeciwko papieżowi. Zważywszy na to, że praktycznie gdzie by się nie ruszyło w Madrycie, to za każdym rokiem widać było pielgrzymów. Więc sądzę, że taki protestujący by długo sobie nie pobiegał. Ach, ty homofobie. Tak. Jak ty śmiesz no. mówić takie rzeczy w nowoczesnym, europejskim państwie. Właśnie myślę, że powinno się nie gdzieś zamknąć, tak Właśnie, graliśmy w pokera. Tak. Tak, to jest... Po prostu nie mów tego lepiej, bo wiesz, nas jeszcze zamkną za to. Ale... Jesteśmy, podobno to radio jest na innych serwerach, tak? czy nie Tak, ale to są dowody jakieś, nie wiem, tam zresztą dobra, nieważne. O, albo mamy tutaj... O Jezu, aż się boję przeczytać ten artykuł. W rubryce biznes jest ukośnik Jan Rostowski i wielkie zdjęcie tego gargamela Czarno-białym yy, Ogólnie Zdjęcie Wpatrzonego w w przyszłość zapewne, Bo gdzieś tam dal, w siną dal się patrzy I ogromny Niebieski napis Kreatywny księgowy premiera No nie Poczekaj Przy czym jest Taki podtytuł Tytan pracy Tyra od 8 do 19 ma wizję, ale realizuje ją po cichu, mówią oni podwładni. Naprawdę? Efektów jakoś nie widać. Zrzymają się ekonomiści. Odrzucam terapię szokową. Czekają na stopniowe, ale stanowcze reformy. Przekonuje minister finansów, Kierce Krostowski. Oczywiście. Stanowcze reformy podniosą podatki do takiego budowemu, żeby nikomu nie opłacało się pracować za to wszyscy żyją zasił. To jest stanowcza reforma. To jest bardzo dobra reforma. Wszyscy będą szczęśliwi, będą mieli pieniądze, a sobie będziemy spokojnie ciągnąć kasy od innych państw europejskich. Właśnie. A propos tego. Mm, Zapamięci. Artykuł o polityce, tak ją niesłusznie tutaj odłożyłem na część audycji Nieładnie, bardzo. 40 strona. Edukator ekonomiczny, pisze Wawrzyniec Smoczyński, ciekawe swoją drogą, co ten człowiek, czego się uczył. Bo chyba nie, szanowni. No, pewnie się uczył... E, nie wiem, pewnie się niczego nie uczył, bo politycy to są zwykle ludzie, którzy nic nie umieją mi to nie jest polityk, to jest poważny redaktor. Tak? Był jakimś politologiem albo coś takiego. No, to, bo to... Bo to... zazwyczaj te nie mają, zuczący. To jest, to jest praktycznie to samo Zwłaszcza w Polsce I, no, w tak. i w państwowych szkołach. Ale chwila, chwila. I teraz mamy od pożaru do pożaru, mnóstwo diagramu, w ogóle woreczków mamy, jakieś wielkie euro, bardzo fajna oprawa graficzna, nic nie widać, nic nie rozumiemy. I z ostrożnego strażnika inflacji Europejski Bank Centralny zmienił się w do strażaka... tego pożary w całej strefie euro. Ale czy to wystarczy, by ocalić Unię Walutową? Właśnie, czy to wystarczy? Czy to wystarczy, by ocalić Unię Walutową? Spytałem raczej na odwrót. Czy to wystarczy, by rozwalić Europejską Unię Walutową? Bo przecież wszyscy na, na to czekamy. No właśnie, ale chwilę Nigdy nie witało mnie tyle aparatów, tyle kamer. Przepraszam, bym cytował cały artykuł, ale jest po prostu tak oryginalny i tak niepowtarzalny, że nie mogę go wyrywać, bo by to było barbarzyństwo. Nigdy nie witało mnie tyle aparatów, tyle kamer. Cieszył się Jean-Claude Trichet. W pierwszy czwartek października 319 posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego EBC. Odbyło się gościnnie w Berlinie i było ostatnim, na którym stopy procentowe ustalono pod kierunkiem Tricheta. Nie nie nieważne, to jest dziki język francuski, to nie nasze, nie nasze klimat. Jego 8 kadencja na czele Europejskiego Banku Centralnego kończy się 31 października, ale na świętowanie nie ma czasu. Na świętowanie nie ma czasu. Proszę zapamiętać tę frazę. Kryzys zadłużeniowy w strefie euro gwałtownie się zaostrzy, a Trichet. Gra pierwsze skrzypce, przy jego zwalczaniu, tutaj czytałby się gong. Ja on, jeszcze, jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli także, spokojnie jeszcze będzie. To on od ponad roku pompuje na rynek miliardy euro, by nie dopuścić do wstrząsu na miarę Lehman Brothers w Europie i podać politykom czas do działania. Znowu gong. No, takie brawa raczej, taki aplauz. Tak. Jakiś on jest wspaniały, prawda? ogłosił kolejną rundę działań ratunkowych. Uwaga, teraz taka muzyczka powinna być tej misterious. Tym razem dla banków strefy euro. Tak, koniec zdania. Europejski bank centralny pożyczy im na rok tyle pieniędzy, gdzie zażądają. Wykupi też obligacje bankowe na kwotę 40 milionów e miliardów. euro. Kolejny zastrzyk płynności. Co? Przepraszam, za emocje. Kolejny zastrzyk płynności ma pomóc europejskim... Kolejny zastrzyk płynności. Proszę sobie gdzieś zanotować w jakimś kalendarzyku, czy nie wiem, i znosić zawsze przy sobie w ramach dobrego żartu na każdą okazję. Kolejny zastrzyk płynności ma pomóc europejskim instytucjom finansowym przetrwać nieuchronne bankructwo gry... O, ciekawe. Wreszcie do tego doszli. Ciekawe. Dobrze. Strach widać na wszystkich statystykach, na swoich rachunkach w Europejskim Banku Centralnym. Banki komercyjne, o tak, banki komercyjne, to już, już, już się zaczyna ta straszniejsza część. Uwaga, zdeponowały rekordową sumę 213 miliardów euro, co świadczy o tym, że boją się suszy kredytowej jak w 2008 roku. Cokolwiek wydarzy się do końca października, nowy prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi o Włoch no to będziemy mieli będziemy mieli koniec eee, Przejdzie zupełnie inny bank niż ten którego stery obejmował Trichet 8 lat temu tak no i teraz miliardy dla Grecji w sierpniu 2008 roku Europejski Bank Centralny jako pierwszy bank centralny odczytał zapowiedź odczytał zapowiedź kryzysu finansowego widzisz Zapomnieliśmy, że Europejski Bank Centralny to przy nim drosznia delficka, pytja delficka mogłaby butypucować. O On... tak, o tak! Masz rację. On pierwszy odczytał zapowiedź kryzysu finansowego. Nikomu nie śniło się jeszcze bankructwo Lehman Brothers. Bo oczywiście nikt nie słyszał o czymś takim jak bańka, prawda? Ale na rynku zaczynało już brakować kapitału, bowiem banki bały się pożyczać sobie nawzajem. Straszne te banki. To jest... podłe. Nieprawdaż? Prawdaż. Tak. Eee, teraz... A! I tak jak dzisiaj, gromadziły, gromadziły gotówkę! O. Na wypadek, gdyby same wpadły w tarapaty. Europejski Bank Centralny, jeszcze przed FED FED to jest krót. zaoferował Europejskim bankom nieograniczony dostęp do kapitału by nie dopuściły do zamarcia rynku międzybankowego gdy Lehman w końcu upadł Europejski Bank Centralny w wtedy... Zastanawiam się, czy czytać dalej tą farsę, bo czasem ten się skończy, a my będziemy dalej tutaj ...niszczyć naszych słuchaczy. Może lepiej nie. Może, masz rację. Czasami co, co za dużo, to niezdrowe, zwłaszcza tak... E, ...mądrych wypowiedzi, od których możesz się naprawdę zagotować w głowie. Tak, zgadzam się. No, powiedz, co tam masz ciekawego ty. Zaobserwowałeś. Wiesz co? W tej Angorze to nie ma zbytnio... ...ciekawych rzeczy. Chociaż nie jest wcale taka lewacka, jak mi się wcześniej wydawało. Gdyż... Jest tutaj nawet jeden felieton Pana Janusza Korwina-Mikke o jego udziale w Marszu Niepodległości. Że Pan Janusz pójdzie w Marszu Niepodległości, pomimo że jest liberalem. Również jest to, o czym teraz huczą, buczą i w ogóle gotują się wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie gazety, czyli oczywiście śmierć Kaddafiego. Jest nawet taki artykuł, nie wiem, porannik. Jak ograć Zeus? Nie wiem, nie czytałem, zapoznam się, to może będę miał coś więcej do powiedzenia. No i co tam jeszcze? Są różne takie ciekawostki z kraju. Na przykład, może, co sądzisz o temacie szczepionki na raka płuc? KTÓRA JUŻ JEST! Polscy pacjenci testują rewolucyjny lek! LUKANIX! Nowy rewolucyjny lek na, na, na raka płuc. Nowa rewolucyjna szczepionka. Mm -hmm. Nie no. wiem nie wiem, co mam na ten temat sądzić. Powiem tak. Wolę umrzeć i nie wydać pieniędzy, niż umrzeć i wydać. Ciekawe podejście. Zwłaszcza, że, że to pieniądze zapewne by poszły w błoto, skoro jest, skoro jest to temat szczepionki na raka Wolę zostawić swoim spadkobiercą te pieniądze, albo nie wiem, zostawić jakiejś fundacji charytatywnej, która pomaga biednym dzieciom w Kambodży czy innym, nie wiem tym, której takim nie pomoże. Ale, ale zawsze, nie się nie liczy, wody, nie zawsze się liczy, zawsze się liczy. Ta świadomość przed śmiercią, że komuś pomogłeś. Właśnie. Choćby to był urzędnik europejski, który sobie te pieniądze weźmie. Na przykład tylko portfel komuś. Pomogłem. Tak. Jest nawet... A. No, no, no. Jest nawet taki dział, list od, od czytelników Angorki. Hmm. Nie wiem, co to jest angorka, może jakaś... może jakaś angora dla młodych? To jest dosyć dziwne, żeby... żeby wydawać gazetę polityczną dla... dla... dla, dla, dla małych dzieci. O! Tego czekałem Mamy tutaj w polityce naszej kochanej, tak, na której zresztą w okładce znajduje się patrzony, poczciwy... poczciwy nasz... Premier, czyli roczny, już, już można mówić wujek, tak? Właściwie wujek Donald... w włosami, prawda? jest wszystko i podpis... Tusk 2025. Obecny premier może pozostać na szczycie władzy jeszcze 15 lat. No, ho, ho. no to... Nieźle. To, to właściwie już zostanie tylko ten szczyt władzy, bo nic tego w kraju nie będzie. Tak... Ciekawe jakby po tych 15 latach skończył. Obstawiam, no, tak. że na stryczku. Obstawiam, że to jest zbyt mało... kreatywnie. Co jest mało kreatywne? Stryczek? Tak. Trzymajmy się tradycji. Właśnie tradycja jest dużo ciekawsza. Na przykład Rzymianie wymyślili taki bardzo ciekawy sposób egzekucji, który polegał na przywiązaniu delikwenta z do młodych drzewek. Młodych drzewek dlatego, że łatwo je się do środka. Po czym drzewka Odcinano od zaczepienia, ...elikwent frunął sobie w górę, rozrywając się po drodze w kawałki. Albo co na było... Rozciąganie koni, to jest bardzo tradycyjna metoda. Zresztą bardzo dobra dla takiego kogoś. Hmm, rozciąganie końmi. Może. Można, można by zamiast koni i zrobić coś z mniejszą siłą, żeby dłużej się rozciągało. Ach, nie ma tak sadyzm. Stadion jest bardzo ciekawą formą reagowania polityki. To jest częścią polityki. Owszem. No, Zwłaszcza dla wujka. Ale swojego wujka byś tak. byś tak okrutnie potraktował. Wiesz co? Mój wuj, że jej nie, żyje, nie obręci się. No ale masz innego wujka, nowego. Poniekąd lepszego. On cię uratuje od kryzysu. On ci da lepszą Polskę. Hmm. Wiesz co, jednak nie rozciągnąłbym go pewnie. Na przykład napalm jest bardzo ciekawym sposobem dla niego. Bo napalm pali się sam siebie. Ma sam ukleniarz, to jest bardzo fajna rzecz. I nie można go ugasić. To taki napalm... No ale wątpię, żeby nie Polska... Nie. Wątpię, żeby polska armia miała napalm. Nie, Polska Armia nic nie ma, ale po od Polskiej Armii? No właśnie, więc skąd byś to wziął? Ja prędzej sobie to załatwię niż Polska Armia, nie ma się. Dobrze, to czekamy, czekamy. Dobrze. Na atak Pol na Palmowy. O, tak. <laughs> e, tak, polityka. Kobieta pracująca. Widzimy tutaj panią w średnim wieku z brązowymi włosami, w niebieskim... Żakiecie? Żakieci. Kandydatką pełną na marszałka Sejmu będzie Ewa Kopacz. Dotychczasowy minister zdrowia. Po raz pierwszy kobieta objęłaby drugą posadę w państwie. Od razu padło pytanie, czy się nada. Ja nie na paradoks więc uwaga, Tak. Ewa, naprawdę, jaka jestem, nie wiem, nikt mogłaby nucić pod nosem Ewa Kopacz, przeglądając dziesiątki. mnie eee, na chwilę, dobra? Dobra dobrze. Chwila Stop, stop, stop Dobra Już jestem tak... dobrze Naprawdę jaka jestem, nie wie nikt mogłaby nucić pod głosem Ewa Kopacz przeglądając dziesiątki, a może setki stron internetowych czy tak, tak, tak, to, to, to eee, O! Bo... Jak, bo jak z takiego przeglądu wyłania się portret? W gruncie rzeczy dość nieskomplikowany obraz kobiety pracującej, która podejmuje się każdego zadania, nawet jeśli czasem nie wystarczy jej wyobraźni, by ocenić za co się wzięła. Kobiety, którą ujmują, która ujmująco wyznaje, że kobieta, że kiedy jest bardzo zmęczona, bierze się za solidne pranie i sprzątanie, aby się już tak zmęczyć do końca i odreagować kłopoty. Tak, takiej co to najbardziej zmęczone, opuchnięte nogi zakłada, co to na najbardziej zmęczone, opuchnięte nogi zakłada wysokie obcasy, bo jak ta panna młoda z dyspiańskiego uważa, że trzeba być w butach na weselu, a więc włożyć wąską spódnicę, marynarkę i ten nieszczęsny obcas, nawet gdy nie ma już czasu na makijaż, bo ten zrobią ewentualnie dopiero wieczorem, ksiąg wejść do telewizyjnego studia. Tyle, że potem już czas jechać do domu, czyli do polskiego akademika na wiejską i zadowolenia z tego nie wie Tak, to nas wzruszyło. Jest też w tym wizerunku miejsce na panią doktor. Uwaga, teraz będą bardzo górnolotne strofy, także przygotuj się. Już? Już. Jesteś gotów? Dajesz. Jestem. Uwaga, przydałby mi się taki kubek jak Cejrowskiemu w WC kwadrant, żeby Zaznaczać im coraz ciekawsze elementy, no, ale dobrze. I jak nic nie widzi, szkoda. Jest w tym wizerunku także miejsce na panią doktor z przychodni szybowców, którą uwielbiali pacjenci. Gdy trzeba było, sama samochodem do szpitala wiozła. A bo to staropolska składnia, uwaga, Własne pieniądze dawała. Radziła, co zrobić. Ta pani doktor to dzisiaj woli w ministerialnej limuzynie zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Udziela jej, co czasem piszą tabloidy. A to leżącemu w rowie rowerzyście? Ciekawe co ten rowerzysta. Ile ma? Tak? Tak, mówię 12%. Pro, tak. Promili. Przepraszam tak. bardzo. No wiesz, Polak potrafi, tak już jej. to jest A to wypadku drogowego, bo Ewa Kopacz. Mimo, że jest najdłużej urzędującym ministrem zdrowia, czuje się lekarzem. Można więc pisać sporą historię porad udzielanych koleżankom i kolegom z poselskich ław, interwencji, w przypadkach wymiany więc szybkiego reagowania i działania, pisywania recept, gdy trzeba było kogoś podrapować. Patrz, jaka ona jest kochana w ogóle. Mógł liczyć na ją także Donald Tusk, kiedy jeszcze był szefem opozycji i przeżywał Poważną chorobę siostry. Oddanie z jakim opiekowała się nią i opiekuje nadal później, opiekowała się chorą matką y, tegoż premiera naszego kochanego. Jest niewątpliwie jedną z przyczyn. Ty patrz, nie mówili o tym, że on miał chorą matkę, no? No nie. A o Kasieńskim to wszystko po powiedzą. Co za podłość, no? Dobrze. Ale to jest twardy chłop, on się nie da. Jest niewątpliwie jedną z przyczyn ich szczególnej racji. Uwaga teraz. Uwaga, teraz gag. Ewil kopać, wiem tej wolno. Nawet w obecności premiera może trzasłym drzwiami, co czasem robiła. O nie, cytatuj. Łow. Halo, alewa. Mhm. Aż brak mi słów na określenie wspaniałości jej charakteru. No to co tam na dobre Bo ja właściwie, znaczy mógłbym jeszcze długo, ale... No a tak właśnie to, to już się nam kończy czas No, skoro tak uważasz Ja tak nie no. uważam, tak jest to są, to są obiektywne fakty No tak, nie to są fakty prawdziwe Tak Fakty autentyczne, przepraszam Mniejsza o to, to Także to Jeszcze zakończymy audycję, tak? Tak, jeszcze za, właśnie zakończymy audycję optymistycznym akcentem yy, yy, Przytoczę tutaj pewien kawał, żart, termowankę Metan, etan, propan, butan, twoja stara orangutan, dziękuję